Że jesteśmy po, po ślubie 27 lat. Może opowiem, no ja jestem dwa lata we wspólnocie przyjaciele ulubieńca w Wilczopolu, a mąż jest od lutego tego roku. Także, może opowiem, jak było przed, przed moim nawróceniem. Także, 8 lat byliśmy razem, tylko. Przed po ślubie urodziło nam się twoje dzieci, i już, już właśnie po, bardzo szybko te kryzysy nasze rozpoczęły się, takie trudne chwile. Już ja bardzo przeżyłam ciężki poród, pierwszy swój, mojego syna, i gdzieś się w sobie zamknęłam. No, to były gdzieś, nie wiem, w psychice jakieś zmiany nastąpiły no i jeszcze miałam takie poczucie niższości, gdzieś z domu wyniosłam to, bo u mnie też w domu nie było brak miłości, brak przebaczenia i ja mężowi nie mogłam tam pewnych jakichś tam różnych, drobnych, jakich, bo to były, ja teraz powiem, że to były jakieś tam drobne nieporozumienia, a ja już wtedy nie mogłam, nie mogłam przebaczyć. Ja tego nie rozumiałam, co się ze mną dzieje. Wtedy jeszcze. To było, no, to było bardzo trudne. Mieszkaliśmy u rodziców, u moich osobno, nie no, może, może jak, jak, jak osobno byliśmy mieszkali, może to było inaczej, no, ale... Były jeszcze ingerencje może innych osób w to wszystko. że Nie byliśmy, nie przeprowadzaliśmy razem szczerych takich rozmów, bo takich no nie było, że zaczęliśmy się od, od siebie oddalać. I to tak bardzo. Także już tak powiem w skrócie, już tak się nie będę roz. No to będzie bardzo długo. Że, no, później tak jakby Byliśmy w ogóle tak jakby Odwróciliśmy się do, do siebie plecami Tak jakby by razem, ale to, to już nie było takie Takie życie małżeńskie Tylko, że Nie było właśnie Ja tak nie dowierzałam Panu Bogu Bardziej to, to chodzenie do kościoła to było takie jakby z tra tradycji, że no, że rodzice chodzili, no to my też, no chodziliśmy, tak było, że razem chodziliśmy, ale nie przeżywaliśmy jakoś tak tej wiary. I ja poszłam, bo ja tak, ja tak żądałam tego, tego rozwodu. Najpierw to <śmiech> żyliśmy tak jakby, jak mówię, tak jak oddaleni od, od siebie. Ja posłuchałam właśnie głosu tego świata, a, no, a Pana Boga to właśnie nie, jakoś tak nie dostrzegałam, że to, że trzeba modlić się, że trzeba prosić o to, żeby, żeby było lepiej, żeby nie było tych nieporozumień. Modlitwy też razem między nami, nie, nie było razem, modlitwy małżeńskiej, modliliśmy się osobno. Też, jak mówię, rekolekcje tam może jakieś przeżywaliśmy, ale to też nie było tak, tak często. Do, do sakramentów świętych, no to też tak, do spowiedzi świętej nie przystępowaliśmy tak często, no, że trzeba było pójść, bo na rekolekcje, tam kilka razy do roku, ale nie, nie co miesiąc. No i tak to trwało dosyć... Ten, ten kryzys dosyć długo trwał. Później no właśnie ja bardzo. No ja nie chciałam w ogóle, żeby, żeby mąż raz, żebyśmy byli razem. I ja jak mówię tak, w takim buncie byłam strasznym, że, że w ogóle nie dostrzegałam no, męża, to co on tam jakieś ma do mnie uczucia, czy. To w ogóle, tylko był taki we mnie bunt i, no i ja zażądałam od męża rozwodu. No i mąż się zgodził na rozwód, ale jeszcze miałam tam, miałam pretensje cały czas, bo tam jakieś różne, różne urazy miałam do męża. No i to tak, potem już razem nie byliśmy gdzieś tak od 95 roku, to już i nie byliśmy razem, znaczy byliśmy po rozwodzie, ale ale 17 lat nie, w ogóle no to mówię, 17 lat nie byliśmy razem, to bardzo długo. I ja w ogóle się od męża, to się odwróciłam całkowicie, no nawet nie chciałam go patrzeć się na niego, taka była już, to już w końcu to już była nienawiść, taka, że, że straszna była. Nawet nie dopuszczałam męża do, do wychowania dzieci. No zaczęłam przechodzić takie później bardzo trudne, trudne chwile z, z córką, to były problemy wychowawcze, ale mówię, mówię męża nie, nie chciałam dopuścić do, do tego, żeby on mi pomógł w ogóle prawie, że no, mąż to córki w ogóle nie, no nie znał, tak było. Bo syn był starszy, no to z synem tam więcej miał kontaktu, Mąż. I później ja zaczęłam przechodzić już bardzo trudne problemy z córką. Córka była w wieku dorastania. W gimnazjum no to były, jak mówię, bardzo trudne dla mnie chwile, ale zamknęłam się w sobie i mówię, męża to nawet, nawet mąż nie wiedział nawet o tych o tych kłopotach, jakie ja przychodziłam. No i później, jak mówię, tak już zaczęłam się do Pana modlić, koronko do Bożego Miłosierdzia, żeby no, żeby Pan Bóg przemienił to córkę. Już zaczęło do mnie dochodzić takie myśli. Wiem, że to myśli od, od Ducha Świętego, żeby no już chciałam się wtedy modlić o tą córkę, żeby, żeby ona się przemieniła, ale o mężu to jeszcze w ogóle nic nie myślałam. No i dowiedziałam się o tych mszach z modlitwą o uzdrowienie. I to było dwa lata temu właśnie. I, i poszłam na tą pierwszą mszę do kościoła świętego Józefata w Lublinie. Byłam tam na tej mszy. To było dwa lata temu w marcu. No i właśnie po tej mszy, za jakieś może, no, to było kilka, kilka, dni i dostałam takie, jakby taki, w moim sercu słyszałam taki głos. Takie, to było takie zapytanie i to dla mnie też było jeszcze takie nie bardzo zrozumiałe, a to było, Byłam sama wtedy w domu i jak usłyszałam te słowa takie było pytanie czy jest Ci bliski, a to było pytanie czy, czy mąż mi jest bliski i widziałam, zobaczyłam taki obraz wtedy męża i jak żeśmy się zapoznali tak to jeszcze, jeszcze właśnie no, w młodości i to było dla mnie takie Właśnie duże, duże takie wydarzenie, no bo ja wtedy jeszcze tak nie bardzo rozumiałam, co to, co to ma znaczyć, no ale już wiem, że to, to było od Pana Boga, te właśnie te, te słowa. I sobie Pan Bóg mi wtedy uświadomił, że no, że właśnie, że ja mam przebaczyć mężowi, ale to było mi bardzo trudno. Bardzo trudno, ale poszłam wtedy, poszłam do spowiedzi świętej za kilka dni i wyznałam to, że ja chcę, że ja chcę mężowi przebaczyć te wszystkie, te wszystkie urazy, te co miałam do niego, ale no, że w swoim sercu chcę to przebaczyć. No i to, jak mówię, duże, duże poruszenie u mnie to były te, te słowa. Bo niczego takiego wcześniej nie, nie usłyszałam. I wtedy zaczęłam się nawracać do Pana Boga. Ale, ale jeszcze dalej miałam, jak mówię, taki, taki niepokój o to córkę, bo córka się z domu z domu się wyprowadziła do chłopaka, ja nie miałam bardzo jej kontaktu z córką i po prostu jeszcze, jeszcze, no tutaj. Już myślałam o mężu, zaczęłam się modlić, ale, ale dalej o córce myślałam, żeby już tak do mnie do mnie to dochodziło, że już myślałam o mężu, o tym przebaczeniu, ale jeszcze jeszcze myślałam o córce. I później drugim takim uzdrowieniem to było dla mnie też takie były słowa, słowa usłyszane przeze mnie w Wigilię zasłania Ducha Świętego, gdzie ja byłam uzdrowiona przez Pana Jezusa tutaj w Kościele Wieczerzy Pańskiej. To było też dwa lata temu i, i wtedy tam były, były takie słowa poznania wypowiedziane, że że jest wśród nas kobieta, która jest bardzo zatroskana o córkę, a Pan Bóg jej córce błogosławi, bo jak poszłam się modlić o to, o to córkę dalej, no bo, bo no straszne cierpienie przechodziłam, że, że córka poszła z domu i już mówię, było mi bardzo trudno. Jak te słowa usłyszałam, to, to mnie taki poczułam pokój w sercu pokój w sercu i ja poszłam tam bez żadnej nadziei już na cokolwiek już, już czułam, że to jest już całkowity bezsens to dalsze życie, że ja już nie chcę żyć i, i, i wtedy Jezus mi wlał taką nadzieję na, na dalsze na dalsze życie i później tak już zaczęłam chciałam poznawać Pana Boga Wlał mi w serce Pan Bóg takie pragnienie, żeby, żebym ja go poznawała, i tak szukałam takich spotkań, żeby gdzieś, gdzieś pójść i dalej, dalej poznawać tego Pana Boga. I właśnie potem za to było to uzdrowienie było w czerwcu, a we wrześniu pojechałam właśnie tam do Wielczopola na wieczór chwały i później. I już właśnie ta ekipa, co przyjechała z księdzem Krzysztofem, to oni powiedzieli, że będą, będzie seminarium odnowy wiary. No i ja zapisałam się na to seminarium jeszcze z moją siostrą i tam, że, żeśmy po prostu, przeżyłam to seminarium odnowy wiary i tam sobie uświadomiłam po tym, właśnie po tych spotkaniach, że ja też jestem, też jestem grzesznikiem, jestem słabym człowiekiem. I sobie uświadomiłam, że ja jestem, no bo tak się, ja, tak się wydawało mi, że ja jestem lepsza od mojego męża, że no on to już jest gorszy, bo jest, to już on wszystko źle robi, a ja no to jestem po prostu no jakimś, nie wiem, no jak mówię, tak się wmądrzałam. Tak, panie. Sobie to, bo wiem, że to mi Pan Bóg uświadomił, że ja uznałam w siebie w sobie grzesznika I, i wyznałam Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela także i, i, i później gdy Ksiądz ogłosił, że właśnie będzie się ta, formować ta wspólnota to ja czułam, że, no, że Pan Bóg mnie powołuje do tej wspólnoty Zaczęły się odnawiać moje relacje z, z córką, bo tak było, że, że ja już no, chciałam już tak jakby, no nie chciałam się też z córką spotykać, no bo jak to ona odeszła z domu, no ale później zrozumiałam, że ja mam też córce to też chciałam przebaczyć. Córka mi przebaczyła te, te moje, jak mówię, niezrozumienie. I później przez ten cały czas tych modlitw we wspólnocie tej formacji zaczęły się, zaczęło się Pan Bóg zaczął mnie przemieniać wewnętrznie bo ja to czułam, że, że ta przemiana jest I, te, i modliłam się cały czas o męża i, i, i, i słyszałam głos Pana Boga że że mówi do mnie, żebym się, żebym poszła do męża i się pogodziła, ale jeszcze, mówię, jeszcze nie miałam tej odwagi, żeby, żeby, żeby, pójść i to tak trwało prawie, prawie cały tamten rok takie, ja to słyszałam te, jak mówię, te po, takie poruszenia. <tuszy> Ja to, ja to czułam, że Pan Bóg no, chce, żebyśmy się pogodzili. I tak było, że rok temu no, jeszcze tej odwagi nie miałam, bo tu chciałam, a jeszcze tej odwagi, ja mówię, po tylu latach, no to jak ja mogę pójść? Jak ja się odwróciłam całkiem do męża plecami, nie chciałam nawet z nim rozmawiać, jeszcze tyle, tyle tej nienawiści. Ale jeszcze wcześniej odbyłam spowiedź generalną, Całego życia. I, i, i wiedziałam, że, że Pan Jezus on mi to wszystko przebaczył. I, i później jeszcze poprosiłam w mojej wspólnocie modlit o modlitwę, żeby, żeby się za mnie kilka osób pomodliło za to, o tą odwagę, żebym ja poszła do męża i jemu przebaczyła. No i też było mi bardzo y, trudno, no bo y, różne myśli po prostu, różne myśli miałam w głowie iść nie pójść, a może mi drzwi nie otworzy, a może mnie nie wpuści i tak dalej, ale, ale y, poprosiłam syna, żeby syn y, pojechał ze mną do męża, bo mąż był, y, mieszkał u swojej mamy y, y, i pojechaliśmy z, y, z synem i mąż otworzył nam drzwi ja tam już bałam się no ale pierwsze lody były przełamane no i syn był też świadkiem tego, tego naszego przebaczenia, podała mężowi rękę i, i, i powiedziałam, że wszystko ci przebaczam, to co tam miałam do ciebie wszystkie urazy wszystkie, no bo ja miałam ja cały czas jakieś pretensje i, i tak z iluś tam sprzed kilku lat tak wspominałam, co była, co on zrobił i tak dalej. Jak podałam to rękę, no mi mąż no mi od razu nie powiedział, że, że, on mi, że on mi przebacza. No ale rozmawialiśmy, siedzieliśmy chyba dość długo, ze dwie godziny. No i to było na tydzień przed świętami, rok, rok temu dokładnie, przez, przed świętami Bożego Narodzenia. I już nawet zapraszałam męża na, na święta do domu. No ale on nie mówi, że no, może nie, może innym razem. Jeszcze nie miał takiej odwagi chyba, żeby żeby, żeby przyjść. No i później, jak czułam, że Pan Bóg właśnie dużo przemiany zrobił, bo ja już później to nie, nie, nie, nie wracałam już do tych wszystkich uraz i tak dalej, co tam miałam do męża i Pan Bóg przyszedł z takim uzdrowieniem do mojego serca, że ja już teraz no, nawet nie, nie wracam, nie, nie wspominam, tylko Pan Bóg wiem, że da nam nowe życie, żebyśmy zaczęli od, od nowa. Bo to, co klękamy tak, razem do modlitwy nawet teraz. Ale jeszcze nie powiedziałam, że za jakiś miesiąc po tym naszym pogodzeniu, może nawet nie miesiąc, tak co do dnia to nie pamiętam. Ja, ja zaproponowałam mężowi, zadzwoniłam, żebyśmy się spotkali gdzieś porozmawiali. No ale y, mąż mówi, no nie, to w domu nie, do gdzieś tam może gdzieś się spotkajmy w innym miejscu. No i tak było, żeśmy się spotkali też. Ja, ja to wszystko wyjaśniłam, co ja tam y, Dlaczego tak było, a nie inaczej, że te, właśnie ten, te konflikty różne, dlaczego to tak było, żeśmy sobie to wszystko wyjaśnili od tylu lat, to była nasza taka pierwsza szczera rozmowa i później zaprosiła męża, żeby, żebyśmy razem wrócili do, do domu, właśnie do naszego tego rodzinnego domu, no bo Wcześniej on zaczął być budowany, potem no już jak nie byliśmy razem, to ja byłam nie w tym domu, ale wróciliśmy razem, ja tak prosiłam męża, żeby, no, żeby już, żebyśmy zamieszkali razem, bo, bo ja, mówię, ja ja już chcę, tak chcę, żeby, żeby było, bo mówię, jest tutaj twoje miejsce, to jest mówię też twój dom, no i, i, i tak było i zaraz jakiś miesiąc, może półtora i zamieszkaliśmy razem. A później właśnie ja, ja przeżyłam kilka takich kursów ewangelizacyjnych i pierwszy podstawowy kurs ten ewangelizacyjny to się nazywa Nowe Życie. Ja już go przeżyłam dosyć dawno, bo to było w 2011 roku w grudniu. No i zapragniałam, żeby męża też zabrać na taki kurs. No i zaraz po właśnie po tym pogodziłyśmy się, to było za jakieś dwa miesiące. Męża też zabrałam na ten kurs, żeby przeżył, żeby tam, żeby po swojemu przeżył, żeby wyznał Jezusa jako, jako jedynego swojego Pana i Zbawiciela. I no i tak było. Mąż wiem, że On tam, że mało mówił, ale że sobie Może przeżywał w sobie, w sobie na pewno, no i, i, i znaczy się i później po tym przeżytym kursie ja tak czułam, że Pan Bóg chce, żeby mąż też był w tej, w tej wspólnocie, żebyśmy się razem tam formowali, żebyśmy razem przeżywali te wszystkie treści, które tam, które tam są. No i teraz jak mówię, teraz jest wszystko jest w porządku, może tam jakieś mamy jakieś tam drobne nieporozumienia, ale to już nie jest tak jak po tylu latach i mówię Pan Bóg sobie poradził z nami, z tym, z tym wszystkim co było, no bo to co było, no to było bardzo, to już mówię, nie było żadnych więzi, nie było żadnych, tylko że no, teraz się modlimy o córkę, bo córki dalej no w domu nie ma, że przyjeżdża tutaj do nas, ale teraz się zastanawia nad powrotem. No nie wiemy, co będzie, ale to to, to, już, to co, co Pan Bóg chce, to będzie. Teraz Pan Bóg nam okazał bardzo duże miłosierdzie, że, że my jesteśmy razem. No mówię, bez, my swoimi ludzkimi siłami to po prostu byśmy, no nic byśmy nie, nie zrobili. Zaczęliśmy klękać razem do, do modlitwy, jak Czasami jak coś się wydarzy, no to, to tam to osobno, ale przeważnie razem, to, to do wieczornej krękamy modlitwy takie y, odmawiamy proste modlitwy. Dziesiątek Różańca Świętego, y, Ojcze Nasz, ja jeszcze tu męża uczyłam takie modlitwy o y, ochronę do Michała Archaniowa, do Matki Bożej także, y, żeby y, ochraniała Matka Boża i, i Michał Archaniów ochrony. Też ja codziennie czytam Pismo Święte, nawet czytanie z dnia jak jest, bo to jest, to jest duża siła w tym, w tym Słowie Bożym, ono przemienia. Częste przyjmowanie Eucharystii, i częsta spowiedź święta, też ja teraz to przystępuję co miesiąc, tak nie wyobrażam sobie, żebym tak jak kiedyś było przed nawróceniem tak, tak rzadko przystępowała do, do spowiedzi świętej, no bo w Panu Bogu jest siła, jak ja jestem blisko Pana Boga, to, to Pan Bóg pomaga i już nie chcę się oddalać od, od Pana Boga bo czuję, czujemy z mężem opiekę Pana Boga także nie, ale no też różne tam wiadomo no różne trudności bo to się bo my tego nie unikniemy ale Pan Bóg nam dopomaga swoją siłą i mocą żeby, to, żeby te trudności przezwyciężać i chwała Panu